Epilog Weszłam do drewnianego pokoju Wszystko znajdowało się w tym samym miejscu, co wtedy, gdy obudziłam się w łóżku po raz pierwszy na Wyspie Smoków Mimo, że pomieszczenie było takie samo, wszystko diametralnie się zmieniło Nie byłam już wystraszoną Anną, która bała się swojego własnego cienia Byłam silniejsza zarówno fizycznie, jak i psychicznie Byłam świadoma połączenia ze swoim smokiem. Miałam nowych przyjaciół. Poznałam miłość, jaką poznaje się raz w życiu. Poczułam, co znaczy prawdziwe pożądanie. Dowiedziałam się też, czym jest złamane serce. Mimo, że miałam wszystko, byłam teraz potwornie samotna. Jakby William zabrał ze sobą kawałek mnie. Nagle rozpaliła się we mnie nadzieja. Tako... Przecież zostawiłam tu tabliczkę od Williama. Czy jest szansa, że będę mogła się z nim skontaktować? Szybko rzuciłam rzeczy i przeszukałam biurko. Drewniana tabliczka była w pierwszej szufladzie. Serce mi waliło, gdy nagle zrobiła się ciepła pod wpływem mojego dotyku. Zaczęły pojawiać się na niej litery. Przepraszam. Kocham cię. Moje łzy zaczęły kapać na podłogę. Poczułam, jak drewno staje się coraz bardziej gorące. Zbyt gorące. Puściłam tabliczkę, patrząc, jak zamienia się w popiół. Razem z moim sercem.